Żaba Pewna żaba była słaba, więc przychodzi do doktora i powiada, że jest chora Doktor włożył okulary, bo już był cokolwiek stary Potem ją dokładnie zbadał, no i wreszcie tak powiada Pani zanadto się poci Niech pani unika wilgoci Niech pani się czasem nie kąpie Niech pani nie siada przy pompie, niech pani deszczu unika, niech pani nie pływa w strumykach, niech pani wody nie pija, niech pani kałuże omija. Niech pani nie myje się z rana, niech pani, pani kochana, na siebie chucha i dmucha, bo pani musi być sucha. Wraca żaba od doktora, myśli sobie, jestem chora. A doktora chora Słucha, mam być słucha. Będę sucha Leczyła się żaba Leczyła, suszyła się długo Suszyła Aż wyschła tak, że po troszku Została z niej garstka proszku A doktor drapie się w ucho Nie uszło jej to na sucho